Bezdzietne, ale niebiedne, czyli jak spławiać ludzi, którzy pytają, kiedy zdecydujesz się na dzidziusia? W poprzednim rozdziale mówiliśmy o tym, jak ważne jest, by świadomie kształtować swoją przyszłość prokreacyjną. To znaczy wiedzieć, kiedy chcemy mieć dziecko i z kim. A czy znasz przypadki zupełnie odmienne, kiedy kobieta w ogóle nie chce mieć dziecka i ma problem z partnerem, swoimi rodzicami albo własnym poczuciem winy? Najwięcej znam sytuacji, w których kobieta decyduje się nie mieć dziecka, bo pochodzi z trudnej rodziny. której z rodziców piło miało osobowość narcystyczną lub sadystyczną. W rodzinie była przemoc, zaniedbania. One pytają, co ja mogę zaoferować dziecku? Nic we mnie dobrego nie ma. Nie chcę przekazać tych genów dalej. – Zadziwiające. One nie wiedzą, że to można zmienić? Nie od genów zależy przecież, czy jesteśmy czuli, troskliwi, akceptujący. Każdy może się taki stać. Ojciec znanego psychologa i specjalisty od psychopatów, Kevina Datona, był właśnie psychopatą, ale też kochającym ojcem. – Mimo tego często spotykam się z sytuacją, że pacjentka mówi – mam w genach budowanie fatalnych relacji. Nie zmienię tego. Nie będę umiała kochać dziecka, jak moi rodzice nie umieli kochać mnie. Nie będę mnożyła patologii na świecie. To bez sensu. George Engel w 1977 roku opracował biopsychospołeczny model, zgodnie z którym za rozmaite nasze problemy w dorosłym życiu odpowiadają trzy czynniki. Biologiczny, w skrócie genetyczny, psychologiczny, czyli to, jacym my jesteśmy, jak reagujemy, jak modyfikujemy swoje zachowanie i społeczny, w którym mieszczą się rodzina, środowisko, w którym dorastaliśmy. Nie można powiedzieć, że tylko geny i środowisko odpowiadają za to, że nie umiemy kochać. Mamy ogromną możliwość dokonywania zmian. Widzę, że wiele osób obarcza odpowiedzialnością ten genetyczny czynnik. Być może to jest kwestia zdjęcia odpowiedzialności z samego siebie. To przez biologię. Nie da się nic zrobić. Takie kobiety najczęściej przychodzą do mnie z czyjegoś polecenia. Same nie mają potrzeby, ale jakaś bliska osoba, przyjaciółka, brat mówi, idź, skonsultuj to ze specjalistką. To jednak dziwne, że nie chcesz mieć rodziny. Oczywiście to jest całkowicie ok, nie chcieć mieć rodziny. Często jednak w trakcie pracy terapeutycznej okazuje się, że nie jest tak, że pacjentka nie chce być matką. Ona po prostu nie chce być taka jak własna matka wciąż tkwi myślami, emocjami w swoim niezamkniętym dzieciństwie. Gdy uda nam się odciąć je grubą kreską od tego, co teraz i w przyszłości, okazuje się nagle, że pojawia się wewnętrzne przyzwolenie na posiadanie dziecka. Kobieta mówi, mój ojciec był złamaszem, moja matka była beznadziejna, wciąż mnie opuszczała, nigdy nie mogłam na nią liczyć. Ale ja jestem inna niż oni, mogę żyć po swojemu. Nie zrozum mnie źle, nikogo nie namawiam na posiadanie dzieci. Jako psychoterapeuta chciałbym jednak, żeby była to dorosła, dojrzała decyzja, a nie sprzeciw wobec własnych rodziców i tego, jak bardzo byli do niczego. A takie kobiety, które świadomie, dojrzale nie chcą zostać matkami, przychodzą? Muszę przyznać, że doskonale to rozumiem. Przez wiele lat byłam singielką. Miałam fajną pracę, dom z ogrodem, czas na czytanie książek i jazdę konną. Nie miałam instynktu macierzyńskiego. Nie lubiłam niemowląt i, i dalej za nimi nie przepadam. Przychodzą, ale rzadko. Bo rozumiem, że mówisz o kobietach, które stawiają sprawę jasno. Mam przyjemne, fajne życie i nie chcę tej fajności tracić. Tak, bo życie kobiety bezdzietnej, która ma własne pieniądze, mieszkanie, pasje, jest w pewnym sensie przyjemniejsze niż życie matki. Egoistycznie możesz skupiać się na własnych potrzebach. I to fajne odczucie, cały czas wyszydzane w Polsce. Jak donosi prasza... Teraz pojawia się trochę takich kobiet. Dużo zmieniły celebrytki. Ewa Chodakowska, Aleksandra Kwaśniewska, które powiedziały, że nie chcą zostać matkami. Coraz więcej kobiet zaczyna się zastanawiać, czy tak można. Wcześniej przez wiele pokoleń Polki w ogóle nie brały tego pod uwagę. Dzieci rodziły z automatu. A teraz często słyszę w gabinecie, że pacjentka zadaje sobie to pytanie. Czy ja tego chcę? Uważam, że to dobry tok myślenia. Świadome rodzicielstwo jest lepsze niż Nieświadome. Natomiast nadal większość kobiet, które mówią mi, że nie chcą dzieci, podjęło tę decyzję pod wpływem jakiejś traumy. Ona nie musi mieć wymiaru osobistego. Na przykład ostatnio kilka razy słyszałem takie uzasadnienia. Nie chcę mieć dzieci, bo gdy urodzi mi się córka, to będzie musiała żyć w tym popieprzonym kraju, w którym kobietom każe się rodzić płody bez kości czaszki, bo tak. Jednakże gdy kobieta postanowi mimo wszystko urodzić i wychowywać dziecko niepełnosprawne, zrezygnuje z pracy, dostanie z mopsu u niecałe 2000 zł świadczenia. Albo... Nie chcę mieć dzieci, bo nie wierzę, że uda się zatrzymać ocieplenie klimatu. Co 20 lat zacznie się apokalipsa. Nie chcę, by moje dziecko przyszło na taki świat. Czy twoje pacjentki zastanawiają się, jak o swoich zamiarach poinformować rodzinę? Pamiętam z czasów bezdzietnych, że co roku dostawałam życzenia ułożenia sobie życia. Było mi przykro. Miałam bardzo dobrze poukładane życie. Dziękuję, że to mówisz. Uważam, że to strasznie przykre doświadczenie. Jak nie masz ręki, nikt nie będzie w dopytywał, jak ją straciłaś i życzył ci, by wyrosła nowa. Jak nie masz dziecka, wszyscy będą czuli się w obowiązku, żeby się tym zainteresować. Poinstruują cię i poradzą, żebyś za długo nie czekała i tak dalej. To jest prywatna, intymna sprawa każdego człowieka. Czy ma dzieci, czy nie? Czy chce je mieć, czy nie? Nie masz? Okej, okay, zmieniamy temat. Do mojego gabinetu przychodzi wiele par, które od lat stanowią klientele klinik leczenia niepłodności – Niejednokrotnie są wręcz straumatyzowani wizją świąt i kolejnego dochodzenia rodzinnego w sprawie nieistniejącej ciąży. Idziesz pobawić się na imprezę, a tu w kółko, a kiedy dzidziuś? Brzuszek rośnie? Nie? No wiesz, nie jesteś już taka młoda. Starajcie się. Obrzydliwe są te porady wąsatych wujków i czaplowatych cioć. Zwłaszcza kobiety są w tej sprawie przesłuchiwane. Pokutuje ludowe wierzenie, że niepłodność jest sprawą kobiety. Jak dowodzą badania, w większości przypadków jest wspólną chorobą pary. To znaczy, że zarówno ona, jak i on mogliby mieć dziecko z kimś superpłodnym, ale nie wspólnie. Pacjentki często żalą się, że słyszą uwagi. Dopiero macierzyństwo czyni kobietę. Prawdziwa kobieta musi urodzić dziecko. To bolesne i przykre. I nieprawdziwe. Bardzo we mnie zapadł film Najgorszy człowiek na świecie. Główna bohaterka, Julia, jest 30 mieszkanką Oslo. Ciągle próbuje przechodzić na kolejne poziomy w rozwoju kobiecości. Poruszające były jej wewnętrzne walki z samą sobą, czy mieć dzieci, czy nie. Na ich przebieg istotnie wpływał jej czterdziestoletni partner, który naciskał na posiadanie dziecka. Jego wszyscy bliscy znajomi już mieli pociechy w wieku przedszkolnym, a ona jeszcze nie. Znamienna jest tam scena na działce, gdy znajomi nietaktownie próbują ją namówić, żeby się jednak zdecydowała na ciążę. Gorąco polecam ten film wszystkim kobietom na tak zwane vaginalia, czyli by obejrzeć go przy winku z przyjaciółkami i podyskutować o kilkunastu ważnych wątkach z życia Julii, które są uniwersalne dla każdej Europejki. No właśnie, jak już zajdziesz w ciążę, okaże się oczywiście, że w tej grze istnieją kolejne etapy. Jesteś prawdziwą kobietą i matką, tylko wtedy jak urodzisz naturalnie i bez znieczulenia. Potem oczywiście musisz karmić piersią pół roku. Wszyscy się do tego wtrącają. Obca baba zapytała mnie kiedyś na spacerze, czy karmię córkę piersią. Jestem z natury uprzejma, ale straszliwie mnie to zirytowało. Zapytałam, co panią to kurwa obchodzi? Tak, to jest skandal. Kobieta w ciąży staje się własnością publiczną, tak samo jak kobieta, która deklaruje publicznie, że nie chce mieć dzieci, bo nie ma ochoty. Wszyscy uważają, że mają prawo to komentować, podawać w wątpliwość jej stuprocentową kobiecość. Jajniki, a sprawa polska. W kontekście dyskusji o ogólnopolskim rejestrze ciąż widziałem mema z napisem a teraz chcemy jeszcze rejestr ojców niepełnosprawnych dzieci I jak któryś zwieje za granicę, będziemy go ścigać listem gończym. Wracając do bezdzietnych kobiet, kilka razy w tygodniu słyszę w gabinecie, że czują się istotami drugiej kategorii. Nie w przestrzeni publicznej, tylko w domu rodzinnym. Ja na przykład w domu moich rodziców usługiwałam do stołu w czasie rodzinnych imprez. Siostra nie mogła. Albo miała narzeczonego, albo była po ślubie, po porodzie, zajmowała się dzieckiem. Mama zawsze mnie prosiła o noszenie talerzy i sprzątanie naczyń. Kiedyś zapytałam, dlaczego tak robi. Była zaskoczona. W ogóle nie widziała, że jest w tym jakaś prawidłowość. Wracałam z tych świąt umęczona. Tym bardziej, że przy świątecznym stole nikogo nie interesowały moje opowieści o koniach i pracy. U nas w domu rozmawia się o dzieciach i o rodzinie. Jak nie masz nic do powiedzenia, sprzątasz talerze. Piękna ilustracja tradycyjnego polskiego domu. Dobrze, że o tym opowiadasz. Sporo naszych czytelniczek doświadczyło tego samego. To przekonanie, że kobieta musi mieć mężczyznę i dziecko jest bardzo głęboko wrośnięte w naszą kulturę. Wiem od pacjentek, że najbardziej cierpią właśnie w okresie świątecznym. Mam pacjentkę, pracowniczka naukowa, z doktoratem. Mąż robi habilitację. Nienawidzi świąt. Czuję się traktowana przez matkę z pogardą, bo nie ma dziecka. Ona sama jeszcze nie wie, czy go chce. Na razie realizuje się na uczelni. Jej bratowa jest oczkiem w głowie rodziny, zawsze słuchają jej z uwagą. Skończyła zawodówkę, ale ma trójkę dzieci i zna życie. Gdy moja pacjentka się odezwie, matka potrafi ją zgasić. E, co ty tam wiesz? Siedzicie z Mareczkiem zakopani w tych papierach. Ludzie powinni żyć po swojemu. Spełniać swoje potrzeby i pragnienia, a nie rodziców. To bardzo trudne, gdy bliscy wywierają na nas presję. Widzę, że dobrze się sprawdza w takich wypadkach mały ghosting, czyli po prostu znikasz z życia rodziców, rzadko odbierasz telefony, nie przyjeżdżasz w odwiedziny, tylko z rzadka dzwonisz i rodzice znikają z twojego życia. Bywa, że to najlepsze rozwiązanie. Niektóre moje pacjentki tworzą tak zwane miejskie rodziny, czyli swoje nowe rodziny ze znajomymi i przyjaciółmi. Nie chcą być oceniane, bo nie urodziły dziecka. Moim zdaniem kwestia posiadania albo nieposiadania dziecka jest bardzo istotna dla seksualności, poczucia wartości, kobiecości. Niezależnie od tego, czy masz dziecko, czy nie, chcesz czuć się kobieco, atrakcyjnie i dobrze w swoim życiu. A żeby tak było, trzeba ułożyć sobie te kwestie w głowie i zadbać o to, by spełnić swoje potrzeby. Tu nie ma zmiłuj, bądź zdrową egoistką, bo jeśli dasz się wmanewrować w dziecko lub jego brak, będziesz za to płaciła wysoką cenę przez wiele lat. Więc zadbaj o siebie. W Polsce przyjęło się traktować antykoncepcję jako sprawę kobiety. Tymczasem jest to kwestia, która dotyczy, co logiczne, obojga partnerów, ewentualnych rodziców. Jeśli jesteś w stałym związku i oboje nie chcecie mieć dzieci, bo nie, bo już macie i tak dalej, możecie zastanowić się nad wazektomią, czyli przecięciem nasieniowodów u mężczyzny. To technika zapobiegania ciąży oferowana przez wiele prywatnych klinik. Koszt wynosi około 2000 zł. Teoretycznie wazektomia jest odwracalna, w praktyce czasem jednak nie. Dlatego to musi być w pełni świadoma, dojrzała decyzja. Ewentualne przywrócenie drożności nasieniowodów kosztuje bowiem znacznie więcej niż wazektomia i jest operacją, której wynik wcale nie musi być zgodny z zamierzonym. Sam zabieg wazektomii jest stosunkowo prosty, bo nie wymaga użycia skalpela. Podwiązanie jajowodów u kobiety jest bardziej skomplikowane. W Polsce nie jest wykonywane jako sposób na zapobieganie ciąży i jest nielegalne. Lekarz wyczuwa nasieniowód przez skórę, robi w znieczuleniu miejscowym małą dziurkę, przecina nasieniowód, zakłada szwy i pacjent może iść do domu.